I znowu was witam w podcaście z sieci wzięte. Dzisiaj temat czysto, czysto studencki. Chociaż każdy uczeń może z niego również korzystać, a student tym bardziej. Niebawem sesja, niebawem to może trochę za szybko powiedziane, bo mamy 4 kwietnia, a sesja zaczyna się tam gdzieś jakoś w czerwcu. Chociaż, chociaż, jak kto woli, ja mam w poniedziałek na przykład egzamin pierwszy, bo przedmiot trwa pół semestru i tak wyszło, że mam teraz egzamin. Miejsce z tym. Znalazłem genialny artykuł, który się nazywa Poradnik studenta. Sposób na sesję. Eee, bardzo zabawny artykuł, naprawdę. Przeczytam wam go cały. I będę komentował pokrótce po każdy, każdy z akapitów, bo jest naprawdę rewelacyjny. Tak więc zaczynajmy. Pierwszą ważną rzeczą jest zdobycie materiałów naukowych, niezbędnych do otrzymania zaliczenia, czyli tzw. zestaw startowy. Najlepszym wyjściem jest skserowanie notatek od Prymusa na roku, który w sesji zimowej miał średnią powyżej 4,8. No. Nie wiem jak u was, jeżeli studiujecie, no u mnie na roku nie ma osoby, która ma średnią 4,8. <grymne> to jest zabawne, nie ma takiej osoby po prostu. Nie wiem, być może to jest specyfika Wydziału Chemii, nie wiem, nie wnikam, ale u mnie takiej osoby nie ma, więc dobra. Co ja robię w tym momencie? No fakt, na wykłady się nie chodzi, to tam jest normalne, prawda? Więc no mam jedną koleżankę, która mi zawsze użycza notatek, w sumie jedną. Teraz się przerzuciłem na drugą. Właśnie, przerzuciłem się na drugą koleżankę. Teraz się zastanawiam, które wezmę. Faktycznie, nie no, bo to jest tak, że u nas ym, na Roku są specjalizacje i, i jeżeli chodzi o przedmioty obligatoryjne, to faktycznie mogę wziąć od jednej, ale jeżeli chodzi o przedmioty specjalistyczne, specjalizacyjne, no to tam faktycznie od tej próby. No dobra. To więc pewnie też macie jakieś swoje koleżanki, ewentualnie y, kolegów, jeżeli panie słuchają, bądź też panowie mają też kolegów, nie wiem, miesza z tym ktoś, kto jest dobry. Faktycznie, ja też biorę tutaj pod uwagę nie tyle ktoś, kto ma wysoką średnią, ale ktoś, kto chodzi na wykłady. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest pismo. Powiedzmy sobie szczerze, pismo to jest niemal, niemalże no, najważniejsza sprawa, no bo jak się nie rozczytasz, to się nie nauczysz, prawda? Wasze zdrupko łyczyk piwa. Tak, ty też zawsze, zawsze coś tam konsumujesz. Znaczy konsumujesz. Yy... Hmm. Trynek bezalkoholowy, o, tak to nazwijmy. E, dobrze, co dalej? Co dalej jest? Aha, jest napisane, że. Yy, pie... właśnie właśnie poczekajcie. Odradzamy stania w kolejkach w bibliotece uniwersyteckiej z kilku powodów. Po pierwsze, nie jesteś jedynym na świecie, który przypomniał sobie o sesji teraz stoi tam kolega desperatów. Po drugie, potrzebne ci książki wypożyczył już jeden cwaniaczek z twojego roku. I tak dalej. No to moje po pierwsze. Po pierwsze, po jaką cholerę czytać książki? Znaczy nie, ja nie mówię wyrywkami najważniejsze informacje, bądź też kwestie, kwestie, które są dla nas niezrozumiałe. Niezrozumiałe kwestie, których tak naprawdę nie możemy znaleźć w internecie no bo powiedzmy sobie szczerze niektóre rzeczy znajdziemy w internecie a no niektóre nie, po prostu przy takiej kwestii można posilić się książkami czytać całą książkę od deski do deski to w ogóle mija się z celem i nie ma sensu tego, tego robić co do tego że pożyczył ktoś inny przed wami to tam wiecie, jest czytelnia więc jak ktoś chce książkę to, to książkę zdobędzie i to nie jest akurat problem większy w dzisiejszych czasach. Jak nie, to najwyżej zamówię jakieś... nie podając żadnych adresów na jakieś aukcje internetowe. Bez problemu może zamówić sobie książkę i za jakieś marne grosze. Jeżeli jest książka, jest jakaś starsza. Chociaż też nowe książki, można taniej wyrwać. Mniejsza z tym. No to, no to, co tam, co tam dalej piszą, czy też wrócić, co jest napisane... Dla miłośników niekonwencjonalnych metod pozostaje parę możliwości. Niedawno potwierdzono, że afirmacja wyników sesji działa. Wystarczy tylko przez kilka godzin dziennie pomyśleć o zdanym egzaminie i nie masz już czym się przejmować do lipca. Jak się nie uda, to pamiętaj, że do września będziesz miał więcej czasu na afirmację. No, więc zapraszam do afirmacji. Jakąś mantrę zacznijmy odmawiać przed sesyjną. Chociaż, chociaż wiecie, jest taki dowcip, ja tam, jak mieszkamy jeszcze w akademiku, taki obiegowy dowcip był, ja generalnie palę dowcipy, ale wiecie co, nie, nie, nie przypomnę sobie, generalnie coś było, że byli studenci Politechniki, studenci Uniwersytetu, akurat u nas na uczelniach gdańskich jest tak, że Politechnika ma zawsze później sesję niż Uniwersytet, i było coś takiego, że uniwersytet się cały czas uczył, tam był chyba, miesiąc do sesji, uniwersytet się uczy, Politechnika palankę, tydzień do sesji, uniwersytet się uczy, Politechnika tak itd., itd. No i w końcu przychodzi egzamin Uniwersytetu, Politechnika tutaj baluje no i tam uniwersytet nie zdaje, czy coś takiego było, a Politechnika dzień przed zaczęła się modlić i oni zdali, bo coś tam było, że się modlili, czy... No, mniej z tym nie pamiętam, ale jakiś dowcip taki był tam o sesji właśnie, akurat a propos, nie wiem czy tak we wszystkich miastach jest, że, że właśnie Politechniki mają później sesję niż uniwersytety, nie wiem. No przynajmniej u nas w Bytańsku tak jest. Kolejna sprawa, dla, dla tradycjonalistów pozostaje kilka metod, które od wielu lat uważane są za najskuteczniejsze. Najlepiej zacząć od powtarzania materiału z ostatnich miesięcy i pamiętaj, że to ma 24 godziny, które możesz poświęcić na naukę. Ja pamiętam, że jak się jeszcze uczyłem, to znaczy, to znaczy że teraz się nie uczę ale kiedy, kiedy sesja wymagała, wymagała intensywnego przygotowania się. E, no bo wiecie, im, im człowiek starszy, im jest na jakimś tam wyższym roku, to, to te sesje są tak e, może nie pomocowszemu traktowane, ale niektóre egzaminy można e, z przymrużeniem oka, że bardziej lajdowo zdać, niż na pierwszym roku. Na pierwszym roku to w ogóle jest rzeźnia tak więc pamiętam jeszcze te czasy, kiedy, kiedy ostro się uczyłem i to była sprawa taka godzina powiedzmy 17. człowiek siada, ma notatek tyle jak, jak w grubości jakiejś dobrej książki do Biochemii Strejera na przykład. Siedzi i, i myśli sobie, matko Bosko, kiedy ja to zrobię. Nie ma takiej możliwości, no ale ale w konsekwencji moje moc to także było niemalże identycznie, Identyczne jak to, które przed chwilą przeczytałem, z tym, że ja zawsze siadałem i, i mówiłem sobie coś takiego. Noc jest długa, po prostu noc jest długa. Jeżeli człowiek nie dał radny nauczyć się w ciągu dnia, no to zostawała noc, to zostawała ta noc na naukę, bo... No bo co, no bo dzień nie zawsze się chciało, nie zawsze miało się tą możliwość, bo jakieś, nie wiem współlokator miał jakieś jazdy, czy tam coś takiego, dziwne rzeczy robił. No ale mniejsza z tym. No i czasami noc pozostała do nogi. Więc naprawdę, uwierzcie mi, noc jest długa. W stosunku do dnia, kiedy w ciągu dnia Was wszystko rozprasza, w nocy można bez problemu się dobrze uczyć. Oczywiście trzeba tutaj hmm, zastosować niektóre niektóre wspomagacze, co właśnie przechodzimy do następnego tego kapitu. Nie martw się wytrzymałością swe, swojego organizmu. W aptece odnajdziesz ratunek. Jest wiele środków typu brush active, lecytymna i no sleep. Warto zakupić także coś w stylu Red Bulla w sporych ilościach. Twój wykładowca może, może być niezadowolony. Kiedy pomylisz go z krzesłem, nie przejmuj się Zrujnować organizmem. Jesteś jeszcze młody i do następnej sesji zdążysz się zregenerować. Ej, ej, ej. Jaki tutaj może być mój komentarz? No mój komentarz. Nie stosowałem, aczkolwiek, aczkolwiek sposób przebadany. Tym bardziej u nas w ogóle. ludzi z Wydziału Chemii testowali najróżniejsze rzeczy. Uwierzcie mi, ci ludzie z akademików biorą wszystko. To znaczy, nie tyle, że o narkotyki chodzi, ale najróżniejsze rzeczy testują pod, pod kątem wytrzymałości organizmu, naprawdę. Ta akurat metoda, którą teraz przedstawię, jest znana, bo to, to nie jest żadna pewnie nowość dla Was. Lek TusiPak czy TusiPak jakoś tak, to jest, to jest lek w tabletkach bądź wpłynie na kaszel. Czynny składnik, to jest Efedryna czyli lek pobudzający tak naprawdę. To, znaczy lek. to jest związek, substancja pobudzająca, silnie dosyć pobudzająca. Naprawdę widziałem tego efekty. Co godzinę dwie tabletki i naprawdę człowiek może się uczyć bez problemu. Sam nie stosowałem, więc nie wiem jak jak naprawdę to działa, bo naprawdę na każdego człowieka inaczej to działa, jak, jak każdy związek biologicznie czynny, prawda? Podam tą substancją, biologicznie czynną jest efedryla, więc każdy związek działa inaczej na każdego człowieka. No, niemniej jednak nie polecam, no bo wiecie, Paracelsus i jego, jego twierdzenie, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko zależy wszystko od dawki, prawda? Więc tak naprawdę... Spokojnie możecie brać amfetaminę, spokojnie możecie brać, spożywać rtęci, cyjanek, bez problemu. To nie jest trucizna i to jest trucizna, bo naprawdę wszystko zależy od dawki. Jeżeli weźmiecie minimalną dawkę na przykład poni, poniżej dopuszczalnej dawki, no to, to nie będzie trucizna, prawda? Tak samo jest... No dobra, nie, nie będę już mówił, bo to bez sensu. Mijamy się trochę z tematu, <śmiech> ale yy, naprawdę osobiście nie polecam, aczkolwiek wiem, że takie metody i takie rzeczy się stosuje. Kolejna sprawa. Wiara w siły nadprzyrodzonej jest niewskazana w czasie egzaminów. Choć mały rytualik, jak książka pod poduszką, krótka modlitwa do wszystkich znanych ci bóstw i... I unikanie czarnych kodów może okazać się pomocne. Uważajcie na dzikie sekatory i schody. To podstępne istoty, które tylko czekają na chwilę nieuwagi. Twoje kończyny mogą ulec obrażeniom, którym uniemożliwiają Ci pisanie egzaminu. Wykładowcy jednak stworzenia humanoidalne, jakie ciężkie słowo, są sceptycznie nastawieni do świata, mogą nie uwierzyć w Twoją historię i cię oblać. Siły nadprzyrodzone Czarny kot Jakieś tutaj schody, sekatory Nie wiem o co biega w ogóle generalnie Ja wszystko mam tu w dupie Nie interesuje mnie tam właśnie typu Przejdzie mi drogę czarny kot Plucie za siebie czy, czy, czy, czy cokolwiek Nie To nie jest akurat sprawa Zdanego Jak za nim nie wiem Pamiętam, pamiętam Na pierwszym roku Poszedłem na koło z jakimś szczęśliwym moim długopisem, o którym zdałem pierwszy termin pierwszego kolokwium, że mu drugiego kolokwium, oblałem. Więc... Więc właśnie, więc tak tutaj jest sprawa w siły nadprzyrodzone. Aczkolwiek jeszcze w liceum, pamiętam, pod poduchę kładłem sobie książki, czy też notatki jakieś. Były, były takie jazdy. Były, były jasne. Ale, Ale teraz, teraz mam to wszystko gdzieś nie wierzę akurat w takie rzeczy, no ale Wiecie, jak to jest Akurat sprawy nadprzyrodzone To jest To jest taka, taka Delikatna Delikatna Niedostępna sprawa Takie, takie sakrum Które czuwa nad tym wszystkim i, I od profanum się Bardzo daleko Odgradza wielką Wielką zasłoną. No dobra, gadam od rzeczy ale jak ktoś w na nadprzyrodzone wierzy, jego, jego biznes osobiście mam to gdzieś. Czarny kod to dla mnie nie problem. Co czytamy dalej? Udało się nam dotrzeć do ludzi, którzy mają już sprawdzone sposoby lub pomysły, jak zdawać i postanowili się nimi podzielić z innymi studentami. Jak na zaprawionych we wkuwaniu dwóch studentów prawa przystało, wiedzą czym, się, czym jest sesja i poprawki. Piotrek na pytanie, ile się uczy, odpowiada krótko. Jest sesja, to trochę się pouczę i zobaczymy. Zajmuje mi to zdecydowanie mniej czasu niż powinno, dlatego zdarza mi się oblewać. Często kończy się to kampanią wrześniową. Osobiście nie mam sposobu na sesję, ale poznam, poznałem jedną szczególnie ciekawą metodę. Polega ona na tym, że dziewczyna, Miała słuchawki ukryte pod włosami, a znajomy przez telefon podpowiadał jej odpowiedzi. Sztuka polegała na tym, że w ręku miała ukryty jakiś mikrofon, przez który podawała mu pytania i co ma dyktować. Pamiętam, że szczególnie rozśmieszyło mnie to, że nie mogła w zadowalający sposób dowiedzieć się, kim był Sofokles. To było w czasie egzaminu z doktryn na drugim roku prawa. Siedziałem obok niej i słyszałem tylko, Kim był ten Sofokles? No właśnie, kim był ten Sofokles? Kim był Sofokles? Ja miałem kiedyś filozofię przyrody i pamiętam, że Sofokles też był. Kim jednak on był, to no, zostawmy filozofu. Sposób, sposób podany przez Piotrka, czy znaczy nie tyle przez Piotrka, co, co, co przez jego koleżanka, ale przez Piotrka tutaj uwidoczniony. no jest dla mnie głupim sposobem bo faktycznie, jeżeli nie dosłyszymy czegoś to, to kurczę, no nie, nie napiszemy druga sprawa no to już jest jakaś ingerencja jakaś, jakaś, ma, jakiś materializm w tym wszystkim, prawda trzeba coś zakupić, trzeba coś skombinować, a coś może nie, da, nie działać, jak to elektronika i złośliwość rzeczy martwych, prawda no i co wtedy? Wtedy jesteśmy w kropce, patrzymy w prawo patrzymy w lewo, nikt nam nie chce podpowiedzieć patrzymy do tyłu i zabiera nam kartkę to zazwyczaj się kończy. No ale, no ale... Ta sprawa, akurat i ten tutaj przykład, no dla mnie, nie, to nie jest dobry pomysł osobiście. E, czytam dalej. Nieco inne metody przedstawia małpek. małpek Dobrze wie, jak radzić sobie w tak krytycznej sytuacji, jak zaliczenia. Zdaję co mogę w przedterminach. Na razie mam zdane zaliczenia z trzech czwartych ćwiczeń i w następnym tygodniu mam pierwszy egzamin. Do ćwiczeń uczę się około trzech tygodni... Co? Do ćwiczeń uczę się około trzech... 3... Aha, 3 dni, sorry. Już, już w ogóle spojrzałem trzech tygodni, się sobie coś zaszło. A do egzaminu coś... około tygodnia nauki od rana do wieczora. Moim wspomagaczem jest herbata i kanapki z nutellą. Można siedzieć do czwartej nad ranem, pójść spać, wstać o 6 i spokojnie zaliczyć. To wypróbowany sposób. W sesji miałem 5 z 0 a z zaliczeniami 4-6. Teraz mam 5-0 z Ech, No, małpek, małpek, niezwykle leśniczy. Tutaj e, wymiata dosyć z, z ocenami. O, no to może ja podsumuję z własnego doświadczenia, jak wygląda, wyglądają te zaliczenia małpka. Um, uczy się już, bo tutaj miałem pewną pomyłkę, myślałem, że trzy tygodnie do ćwiczeń, nie. Do ćwiczeń uczy się 3 dni. Dobrze mówię, 3 dni, tak, trzy dni. E, osobiście powiem wam szczerze, tak, u mnie ćwiczenia audytoryjne, o ile, o ile takowe właśnie kolega tutaj nazywa w ten sposób, w tym semestrze nie miałem żadnych, mam zazwyczaj bardzo dużo ćwiczeń laboratoryjnych. E, niestety te ćwiczenia wymagają nauki z, na, z tygodnia na tydzień, więc tutaj nie ma, nie ma co, co mówić. Ewentualnie jest koło zbiorcze, z wszystkich ćwiczeń na sam koniec, to jest miszmasz, kongo, jedno wielkie. Tutaj trzeba pouczyć się no myślę, że z półtorej dnia maksymalnie. Z czego zaznaczam także, że u mnie jeden dzień to jest gdzieś około 2-3 godziny nauki, na dłużej teraz w tym wieku, już jestem stary, po prostu nie daję rady. Wcześniej uczyłem się bez problemu z 5, 6 do 8 godzin. Teraz, Boże, 8 godzin. Nie? Kiedy to było? Nie jestem za stary już na, takie, na taką naukę. Nutella, kanapki z Nutellu. Jasne, oczywiście. E, cukry rozkładają się w mózgu, dając energię. E, w tym przypadku że cukry rozkładają się i powstaje jedno... E, powstaje z ADP tworzy się ADP i jest... Eee, poczekajcie, reszta fosforanowo w postaci energii jest uwydatniana, więc jak najbardziej cukry wtedy jest dobry rozkład. Akurat jest hydroliza cukru, jak najbardziej jak, dla, jak najbardziej dla mózgu. No i kończąc, cały wywód oprócz tych metod zastanów się nad dziekanką lub zmianą kierunku. To pozwoli ci na uniknięcie sesji, ale pamiętaj, co się odwraczy, to nie uciecze. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka, więc nie umywaj rąk, okej? Okay? Nie zapomnij, że wiara we własne siły to podstawa sukcesu. Przed wyjściem domu, z domu spójrz w lustro i pomyśl, że wygląd to nie wszystko, jesteś inteligentny i dasz sobie radę. Dobra, moja metoda na sesję. Tak podsumowując i reasumując wszystko. Miej notatki. Miej notatki, najlepiej swoje. Jeżeli nie masz swoje, to od osoby, która... Niekoniecznie z prymusem i ma średnią 5,0, 0 ale od osoby, która uczęszcza na wszystkie wykłady i, i notuje na tych wykładach. To jest istotne. Oczywiście i ma dobre pismo. To jest bardzo ważne. Usiądź przynajmniej z tydzień przed egzaminem. Tylko nie zaczynaj się uczyć oczywiście, bo zdążysz wszystko zapomnieć. To jest więc podstawowa sprawa. Przejrzyj notatki. Spójrz tak naprawdę, o czym był wykład. Bo jeżeli nie chodziłeś, no to nie wiesz, o czym był wykład. Mniej więcej, przynajmniej sobie raz to przeczytaj. Następnie, jakieś 2-3 dni przed egzaminem, posieć te 2-3 godzinki. Moja metoda teraz, kiedyś polegała troszkę inaczej, teraz, to jest po prostu czytanie. Czytanie ze zrozumieniem jednak, to jest bardzo istotne. Bo czytanie i myślenie o, o czymkolwiek innym, to zupełnie mija się z celem. Czytanie ze zrozumieniem i ze skupieniem, 2 trzy razy przeczytasz i naprawdę, naprawdę możesz iść na egzamin. No chyba, że czegoś nie wiesz, wiedział, ale to zawsze jedno pytanie można opuścić, prawda? Te nutelle i tak dalej, te wszystkie bajery nie praktykowałem. Siły nadprzyrodzone, siły nadprzyrodzone... Znaczy, jeżeli jesteś racjonalistą i jeżeli wierzysz w siłę umysłu i w ogóle, nie musisz w to wierzyć. Niektórzy wierzą w siłę nadprzyrodzone. jakaś drobna modlitwa, mantra, cokolwiek pomaga. Jeżeli pomaga i nastawiacie Cię optymistycznie do egzaminu, to jak najbardziej. Nie ma sprawy. Eee, ważna, ważna sprawa, to już widzę sam po sobie ostatnimi czasami, nie ucz się przed samym wejściem na salę egzaminacyjną, bo wszystko Ci się... Pomiesza i nie będziesz nic już wiedział tak naprawdę. Bo to jest dosyć istotne. Założyłem sam po sobie, że kiedy uczy się przed egzaminem, przed samym wejściem na salę, to wszystko się pierniczy i nic z tego tak naprawdę nie wychodzi. No i to wszystko. I pamiętaj, pamiętaj, to jest bardzo ważna sprawa. Noc jest długa. Jeżeli nie zdążysz zrobić czegoś w ciągu dnia, nie zdążysz się nauczyć, to pamiętaj, że noc jest naprawdę długa. A, a właśnie. Słuchajcie, co do nauki. E, fizycy, mm, fizycy, prowadzili badania, z tego co pamiętam, i wykazano, że intensywna nauka to jest krzywa, tak naprawdę. Krzywa ta wzrasta, jest to ilość, y, jest to ilość przyswajanej wiedzy od czasu, tak, funkcja tego ilości wiedzy od czasu. Ona wzrasta wzrasta proporcjonalnie do czasu, do momentu 45 minut. To znaczy, wiedza wiedza przybywa w ciągu czasu, 1 do 45 minut. Po 45 minutach ta krzywa ta, ta się załamuje. Bardzo drastycznie się załamuje i, i nie przyswajacie już wiedzy, więc moja rada jest zawsze taka, 45 minut nauki, 15 minut przerwy. I róbcie sobie tą przerwę, bo naprawdę regenerujecie w ten sposób siły, regenerujecie umysł i naprawdę można więcej się nauczyć. Odcinek oczywiście nie był skierowany tylko i wyłącznie do studentów, także do, do maturzystów i do, do przeciętnych, znaczy do przeciętnych, do każdego ucznia zwykłego, który jest w szkole podstawowej, w gimnazjum czy też w liceum. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do Was do następnego spotkania, które będzie już prawdopodobnie za tydzień. Tak myślę. Mówił dla Was, dla Was, do Was z tej strony mikrofonu Łukasz. Podcast z sieci wzięte www.sieciwzięte.blogspot.com. Zapraszam za tydzień.